Celem spotkania z dowództwem ma być omówienie współpracy przy wywieraniu dodatkowej presji na Nikolasie Marudo. <grystanie> tak dobrze szło. Celem.